Mroczne, 189 audycja, przed mikrofonem, Adam i Darek, jesteśmy w lesie, nie zdradzimy gdzie, audycja ma być tajemnicza i bardzo mroczna. dokładnie, dzisiaj dziewiąty film horror, takie wydanie Halloweenowe, będzie strasznie i będzie mrocznie, zapraszamy do słuchania audycji numer 189.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 Witam serdecznie państwa, dziewiąty film horror. Dzisiaj specjalne wydanie, kontynuując naszą serię 789. Jesteśmy w interesującym miejscu, takim akurat podchodzącym pod atmosferę tego, co dzisiaj państwu przedstawię. Nie wiem, czy Darku słyszałeś o takim filmie jak Blair Witch Project. Tytuł filmu jest mi znany, ale ty przybliżysz zapewne wszystkim więcej. Otóż, Blair Witch Project to film z 99 roku. I tak analizując w ogóle ten cały film, można powiedzieć, że to jest jedna wielka, duża mistyfikacja. To jest coś wymyślonego, czyli proszę od, od razu nie zakładać, że jakieś wydarzenia, które tam miały miejsce, naprawdę istniały. Po części można powiedzieć, że to, co było realistyczne w mniejszym procencie, to, co było zmyślone w dużo, dużo większym. Trzeba było sięgnąć ogólnie do starych dziejów, które właśnie miały miejsce w tamtych latach. To był wiek XVIII w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze trwały wojny między Ameryką a Anglią. Był w pewnym momencie taki facet jak Blair, o nazwisku Blair. I on założył taką kolonię, małą wioskę można powiedzieć. To był rok 1785. Te hrabstwo się rozbudowało i zaczynało dziać się różne dziwne rzeczy ponieważ e, zaczęły ginąć dzieci ludzie byli dość przesądni e, i posądzili o to pewną staruszkę nazwisku Elik Edward kobieta ta wyciągała dzieci brała, zabierała je do lasu do swojego domku i ponoć spuszczała tam z nich krew w jakiś sposób oskarżono ją o to, że e, używa czarnej magii, że jest ogólnie wiedźmą i w pewnym momencie Cała grupka oczywiście osób tych ludzi, tak jak mamy nawet przed oczami gdzieś jakieś różnego rodzaju filmy, starsze tytuły filmów, horrorów, to mamy przed oczami grupę chłopów z pochodniami, nie, I idącą do osoby, która, którą chcą wskazać i wyciągnąć. To brzmi nie Ku Bo jeżeli coś się dzieje niewyjaśnionego, to ludzie oczywiście podejrzewają jakieś nadprzyrodzone moce i starają się z tym jakoś, w jakiś sposób rozprawić No w tamtym czasie to było albo y, ludzi wieszano, y, albo na stos Dokonywano samosądów Dokładnie y, I tak samo było z Eli Edward, Postanowiono, że trafi ona do środku zimy, do lasu, zostanie przywiązana do drzewa No takiego jak na przykład tutaj widzimy przed nami no i tak zostawiona. I to, była, to był środek zimy. Oczywiście, no kobieta, wiadomo, staruszka i umarła, nie? nie? wiadomo, co się tam z tym ciałem stało. To ogólnie rzecz biorąc stare dzieje i ciężko było dogrzebać się do jakichś tam szczegółów na ten temat. W każdym odciazie, przez następne miesiące, po jej śmierci, zaczęły ginąć ludzie, osoby, które oskarżyły tą kobietę oraz zginęło gdzieś, zaginęło, można powiedzieć, połowę dzieci, z tego hrabstwa no i ludzie się przerazili, nie? bo co to się dzieje poczekali aż minie zima i się wynieśli z tego z hrabstwa, z tego miasteczka miasteczko opustoszało i dopiero w roku 824 przyjechał tam taki facet o nazwisku Burkett i postanowił wykupić tamtą ziemię dobudować dodatkowe domy i powstał na miejscu Blair, Burkittsville po nazwie założyciela niby nic interesującego, ale tak naprawdę rok później w pewnym momencie, gdy dziecko, które mieszkało tam w tym Burkittsville przechadzało się przez las, który znajduje się obok było ponad 10 świadków, które widziały jak strumyk i nagle wyłania się jakaś ręka Ponoć staruszki jakieś i zaciąga dziecko do tego jeziorka. Scenariusz wręcz przerażający widok. Widok przerażający. I w ogóle no, ludzie wiązali to z tym samym tematem Wiedźmy, i posądzono właśnie, że to jest sprawka Wiedźmy z Blair, czyli Ellie Edward. I gdzieś mniej więcej w tym samym czasie, w tym jeziorze. Zaczęły się pojawiać patyczki różnego rodzaju, jakieś tam mazie, coś w stylu nie wiem, jakiejś takiej substancji oleistej. Ogólnie można powiedzieć, że woda skażona, ponoć jakiś tam rolnik i jego krowy, które tam piły akurat tą wodę, krowy padły. Oczywiście wszystko posądzono właśnie wtedy o tą wiedźmę z Blair. Teraz jeżeli chodzi o, o samą fabułę filmu, to sięgając do roku 94, trzech młodych studentów filmowych wybiera się właśnie w te rejony Burkittsville, aby zbadać historię Wiedźmy z Blair. Dowiadują się oni jeszcze ciekawych rzeczy. Lata 40. był tam taki pustelnik Rustin Par. Facet, ponoć ojciec go gnębił jak był mały, postanowił zamieszkać sobie sam w lesie i miał tam domek, w pewnym momencie przyszedł do miasta, bo rzadko co tam się zjawiał, ale no musiał raz na jakiś czas jakiś zakup zrobić, poszedł do, do Burkerswil i powiedział takie zdanie, że skończył pracę. Ludzie się pytali, no, o co mu chodzi tak naprawdę, jaką pracę on skończył. Wziął tu życie jakby pustelnika w pustelnika. Ale od razu powiązali to z wydarzeniami, które miały miejsce właśnie w tym samym czasie, ponieważ z, e, ginęły dzieci. Nie było śladu po e, około 10 chłopcach, dziewczynkach. I od razu jakby powiązano te dwa wydarzenia i wybrano się do domku właśnie Rastina Para. Okazuje się, że znaleziono gdzieś tam, czy obok domku, czy, czy w piwnicy, to, to, to jeszcze nie jest dokładne tam określone, ciała właśnie tych siedmiorga dzieci. On był sprawcą tych wydarzeń? Facet się przyznał, ale co dziwne na odpowiedź czemu to zrobił to powiedział, że starsza pani z lasu kazała mu to zrobić. Czyli coś jak w procesie belskim tak? Wykonywaliśmy rozkaz. Oczywiście oskarżono go i skazano na śmierć, powieszono go. Przeżyła jedna osoba. Okazuje się, jeden dzieciak przeżył trzymał go w piwnicy, odwróconego plecami, czyli był jakby skierowany w stronę ściany, a z tyłu dokonywały się te wszystkie okrucieństwa. Co tak naprawdę działo się z tymi dziećmi? Po sekcji zwłok stwierdzono, że różnego rodzaju symbole wykuwano na ich ciałach. Czyli ten facet naprawdę był chory i Myślał, że rzeczywiście wiedźma mówi mu, że trzeba jakieś tam symbole wykuć na ciele To jakimś tam, nie wiem, języku y, znanym tylko i wyłącznie y, dla różnego rodzaju y, okultyzmów I powiązano od razu tą sprawę z czymś, co miało miejsce z, ponad 100 lat wcześniej y, Zaginęła pewna dziewczynka w, w lesie Przestraszyli się ludzie i wyszli na poszukiwania. I pewna pierwsza grupa, która poszukiwała tej dziewczynki, zaginęła, więc poszła druga grupa, żeby poszukać tą pierwszą grupę. I co się okazało, znalazła ciała zmasakrowane również takimi samymi symbolami, jak, jak, jakimi dokonywał właśnie Par już w wieku XX, i zwołali innych ludzi. No ale zostawili te ciała i w powrotem, jak już wrócili, tych ciał nie było. Ale do, do tego samego e, momentu unosił się różne, e, unosiła się woń i e, różnego rodzaju zapachy świadczące, że rzeczywiście w tym miejscu były te ciała. A co się stało z dziewczynką, która zaginęła? Okazuje się, że ona wróciła do, do wioski i opowiedziała coś takiego, że spotkała w lesie starszą kobietę, która nie chodziła, po ziemi, nie stąpała normalnie, tylko unosiła się i ta kobieta zaprowadziła ją do domku, do piwnicy i kazała tam czekać na nią. Ona oczywiście przestraszyła się i wróciła do wioski. Czyli znowu jakby pojawia się element wiedźmy, nie? Znowu wracając do wydarzeń z filmu. Na początku widzimy, że to ma być forma para dokumentu tak naprawdę. Trójka osób wybiera się do lasów obok Berksville, aby nakręcić w historię Wiedźmy z Ble mają ze sobą tam z, z dwie kamery i kręcą wszystkie wydarzenia, które odbywają się, czyli wszystkie przygotowania, nawet wywiady z mieszkańcami w z na temat właśnie Wiedźmy, jak tych legend wszystkich i w pewnym momencie, no, jak już mają ten cały ekwipunek, zbierają się i wyruszają do lasu bo tam właśnie usłyszeli te historie o tych morderstwach, różnego rodzaju o, o rastlinie parze i postanawiałem wszystko na bieżąco kręcić. No i jak to co widzimy w filmie to jest to, że oczywiście się zgubili. Zgubili się, nie wiedzą co się dzieje. Nie mieli GPS-a. Nie mieli GPS-a. Nie tak jak my dzisiaj przygotowani w lesie. No dokładnie, wiemy gdzie jesteśmy. Nasi słuchacze nie wiedzą. Nasi słuchacze nie wiedzą, może się dowiedzą, a może nie dowiedzą. To zależy tylko i wyłącznie od redaktora naczelnego, nie? <grym> w każdym razie jeszcze wracają do Blair Witch Project. Mieli mapę, ale tak naprawdę nic to nie dało. No i te osoby zaginęły. Te osoby zaginęły, ale teraz się nasuwa w ogóle pytanie, no co, no przecież kręciły film... To skąd, te mater skąd ten materiał? Okazuje się, że rok później Studenci antropologii z, odnajdują właśnie te taśmy z tych kamer, no i przekazują policji. Okazuje się, że na tych taśmach właśnie jest nakręcone to, co e, rok wcześniej e, tam ci filmowcy kręcili. E, nie zaznaczyłem, e, że to były, e, to, to były trzy osoby dwóch chłopaków, jedna dziewczyna. E, znaleźli te taśmy, przekazali policji. Oczywiście później się dowiedziała, bo miała do tego prawo rodzina tych e, zaginionych osób. I e, dlaczego powstał film? Ponieważ rodzinie został przekazany cały materiał, a pewien dystrybutor w, w kraju, w Stanach Zjednoczonych, wykupił prawa. W ogóle wykupił cały ten ma ma materiał filmowy e, i postanowił zmontować z tego film pod tytułem The Blair Witch Project, czyli Projekt Wiedzimy z Blair. Dobra, ale teraz pamiętajmy o czym, o czym mówiłem na początku, czyli to wszystko jest fikcja, to się nie, nie zdarzyło tak naprawdę, a co było prawdą? Prawdą było to, że to wszystko było okartowane, film powstał w 99 roku, ale wydarzenia były z 1994 to było tak nakręcone, że y, patrząc się na ekran wydawało nam się, że rzeczywiście to jest jakiś materiał, jakiś stary jest z 94 roku Ale można było się dopatrzeć, że np. w sklepie, który tak naprawdę nie istniał typu, y, Można przejść się do miasteczka i się zapytać, czy istniał taki sklep, nie istniał Można znaleźć artykuły, które w 94 roku nie istniały w ogóle to jest jedna sprawa. Aktorzy nie wiedzieli do końca, że historia Wiedźmy z Blair tam po części była zmyślona, bo to tak naprawdę to są legendy. No, nie wiadomo co jest prawdą, co jest fikcją. są różnego rodzaju zapiski, ponoć wyszła księga, która miała jakby historię, jeżeli chodzi o tą Wiedźmę Blair, całego tego kultu, co, co jak, ale tak naprawdę stwierdzono, że to jest wszystko fikcja. Jakiś prywatny właściciel odkupił tą książkę, gdzieś ona zaginęła troszeczkę jakby nakręcono aktorów, że ta wiedźma tam jeszcze istnieje w tych lasach, że ona gdzieś tam już w pewnym momencie atakuje ludzi, że coś tam, jakieś niewyjaśnione rzeczy się dzieją. Jeszcze jak się pytali się ludzi, to to wszystko była improwizacja. To, co w miasteczku tam opowiadali, to tak naprawdę różnego rodzaju niestworzone historie. I tak naprawdę aktorzy nie wiedzieli, że to jest fikcja. I co ciekawe, jak oglądałem ten film pierwszy raz, to naprawdę jest, film jest przerażający bo jeżeli stwierdzi, że rzeczywiście tak jest że to jest znaleziony materiał i oni siedzą w, na przykład w namiocie w nocy nagle słyszą jakieś kroki ktoś idzie coś tam słyszą w tle tylko wiadomo ciemności nic nie widać No prawie jak dzisiaj tutaj kroki też czasami gdzieś słychać no dokładnie, a już, już jest ciemno no, można powiedzieć Stoimy. Ja tutaj się jeszcze co, coś powiedzieć na ten temat, ale musimy powoli kończyć. Ale jeszcze dokończę odnośnie Blurry Project. Cała ekipa filmowa tak była umiejscowiona, żeby specjalnie e, przestraszyć tych aktorów. I w pewnym momencie była taka scena, gdzie oni siedzą w namiocie i e, z, od góry ktoś. Próbuje jakby się dostać do namiotu. nie? Jest tak, jakby można powiedzieć klepnięcie ręką, coś w tym stylu. To jest widoczne na kamerze. I to było, okazuje się, że bodajże reżyser, który tam próbuje ich nastraszyć. I oni słuchiem wylecieli z tego namiotu. Biegną, uciekają. Co się dzieje? Nagle ginie jedna osoba z tych aktorów. Zaczynają się poszukiwania i to w ciemnościach. Weź, lepiej włącz latarkę. Dobra. Trafiają ponoć do domu Rastynapada. Dom Rastinapara tak naprawdę był spalony. A tutaj mamy w filmie no całkiem, można powiedzieć, w miarę jeszcze dobrym stanie, a nie jest nic pokazane, że tak naprawdę gdzieś jest oczerniały od tego całego, od tych całych spalenizny, od tego ognia. I film się kończy w domu Rastinapara. Tutaj nie będę zdradzał, czym on się kończy i jak. Bo oczywiście zapraszamy do obejrzenia Blair Witch Project. Film często jest puszczany w telewizji Można go dostać na płytach również Był wydany u nas w Polsce Także proszę poszukać I tak na koniec odnośnie tego filmu Film kosztował 22 tysiące dolarów A zarobił 240 milionów Ponieważ milion dolarów To są sprzedane prawa z, Od dystrybutora wewnętrznego kraju Na zewnątrz, na świat Film z no, niesamowitą furorę zrobił, ale też to było największe rozczarowanie tak naprawdę, że to tak na, naprawdę jest fikcja wszystko. Powinni dostać ci panowie producenci Oscara za ten cały pier przygotowujący do tego filmu, przecież powieszczono plakaty o tym, że te osoby zaginęły. Były strony internetowe, gdzie też to wszystko było wwieszone, że no, poszukiwania trwają. Wypowiadali się policjanci, wypowiadali się ze sądu. Tak naprawdę dotycząco tych taś wszystko. Ja jeszcze wczoraj oglądałem taki reportaż, dokument o rok wcześniej przed nakręcony niż sam Blair Witch Project, i okazuje się, że wszyscy się wypowiadają, że, że tak naprawdę to się stało. Może się stało i chodzi o to, żeby widz ocenił, czy to była prawda, czy fikcja. No stało się na tamtych, w tamtym czasie, można powiedzieć, w tamtym roku się stało, ale tak naprawdę jak się ludzie wybrali do kina, obejrzeli w stu procentach ich to przeraziło, a później się dowiaduje, że no, to było wszystko zmyślone, nakręcone i tak dalej. Można stwierdzić, że jeżeli no, dzisiaj obejrzymy ten film, to byśmy musieli sięgnąć rzeczywiście do internetu, jeżeli chodzi o, o takie medium informacyjne i sprawdzić. I najprostszy sposób, wchodzisz na FilmWeb, Wchodzisz na ten film i sprawdzasz aktorów. Ci aktorzy, ci trzej, do tej pory występują w filmach, nie? No to jak oni mogli zaginąć? Ta cała otoczka odnośnie kampanii do tego filmu, to wszystko było bardzo potężnie nakręcone. Amerykanie oczywiście potrafią coś takiego tworzyć. Przepraszam cię za przerównanie, ale to niczym film czeski, czeski sen, tak? Niczym czeski sen, niczym e, ten supermarket, który miał powstać, a tak naprawdę ludzie byli zawiedzeni. W, no, Zarówno film, jak i cała akcja była wielką fikcją. Tak samo mamy Brilliant Project. Mamy Brilliant Project, ale mamy też taki smaczek, że rzeczywiście się ciekawie to oglądało. Nie ma takiego jakby. Że ja wydałem pieniądze. No i tak no bo tam od samego początku wiedzieliśmy, że to był jeden wielki eksperyment, a tutaj w trakcie oglądania filmu nie wiemy. Nie wiemy i nawet po zakończeniu tak naprawdę nie wiadomo, nie? tak naprawdę możemy jedynie. Jedynie tak, widz, widz tak. bardzo wnikliwy, który znajdzie no, sobie informacje. Z internetu, czy z jakichś innych źródeł. Albo posłucha dziewiątki, i się dzisiaj dowie. Grałem w grę. Bardzo interesująca, bardziej część pierwsza, ktoś kto jest fanem gier wideo może sobie puścić, załączyć, kupić, naprawdę nie kosztuje to, to dużo i naprawdę jest mroczna. Oczywiście są tam dodane elementy typu jakieś tam zombie, które się pojawiają w lesie, czego tam tak naprawdę w legendach nie ma. Całe szczęście, że w naszym lesie się nie pojawiają. Nie pojawiają, ale chyba są jakieś inne zwierzęta z tego, co ja słyszę, ale nie wiem, co to, nie, nie chcę się do, dowiedzieć. Dziki czy wilki? Nie wiem, chociaż y, zastanawialiśmy się, żeby nie nagrać tego, nie? Na y, komórkę. Tak byłoby za ciemno, trzeba by było tak? doświetlić się to by straciło tak. efekt. W sumie, w sumie, ale tak naprawdę ten cały film... Same drzewa. Sam film Blair Witch Project to bazuje właśnie na takich e, zdjęciach ciemnych, e, takiego półmroku, to, to większość akcji filmu dzieje się w ciemności. Także zachęcam, serdecznie zachęcam sięgnąć po tą pozycję. Dziewiąty film horror. Do usłyszenia. Do usłyszenia. O numerze 189 podcastu Radio 9 Lubin to wszystko. Kolejna podcastowa dziewiątka za dwa tygodnie, na którą serdecznie zapraszam. Przypominam tylko, że wszystkie użyte utwory są na licencji Creative Commons, a informacje o ich tytułach znajdziecie na stronie bloga podcastu. Zapraszam również na oficjalny profil na Facebooku www.facebook.com ukośnik 9, czyli dziewiątka bez polskich znaków. Zapraszam. Cześć.